Czerwone moje buty, no, bicie życia zmieniły swój połysk na jakiś półmat. Nie mogę powiedzieć. Office. Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną. Każdy czwartek o godzinie 22. Autopromocja. Buongiorno a tutti. Co zrobił Michał Anioła w malowaniu sklepienia Kaplicy Syksteńskiej gdzie znajduje się wejście do piekła i za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji. Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo! Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 tworów, które wybierasz Ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Nocowanie w piątek o 20.00. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz. Krautrock, Avantprok. Zöl. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.00. Gustaw Canterbury Witamy Cześć Esa Konieczka I Adam Katolik Trzecie wydanie Rzodkwi w Kyoto Czyli pod cyklu, w którym Koncentrujemy się na muzyce japońskiej Bardzo różnej, ale no Mającej ten jeden wspólny Mianownik, że pochodzi z Kraju wschodzącego słońca, że użyję tego yy, dojrzewającej te, Tego yy, dziej, dziennikarskiego banału. E, tak, e, dojrzewającej rzodkwi. E, utwór, który słyszeliśmy e, na początku to mm, muzyka z e, czołówki e, anime e, Kill Me Baby e, w wykonaniu e, zespołu Expo, e, znaczy są kompozytorzy, a jeśli chodzi o wykonawczynie, to tutaj mamy e, są podpisane Chinatsu e, Akasaki i Mutsumi Tamura, czyli dwie aktorki głosowe, które wcielają się w dwie główne bohaterki tego anime. No najogólniej mówiąc jest to mm, anime o... Nie wiem w sumie czym znaczy ciężko stwierdzić. To jest. Teoretycznie jest to tak zwany slice of life, czyli taka. Okruchy życia. Okruchy życia, tak. Ale z elementami takiego absurdu, także. jeżeli. Ja bym powiedział, że to jest w sumie absurd z elementami slice of life, to znaczy mm -hmm. tam tak naprawdę tego życia tam praktycznie, praktycznie, praktycznie w ogóle nie ma. Tam się dzieją rzeczy jakieś strasznie dziwne i ogólnie te slice of life, każde to slice of life, które my oglądaliśmy, każde miało większą albo mniejszą, ale jednak dozę tego takiego no dadaizmu i szaleństwa. Nawet jeżeli mówię, one były względnie bardziej, powiedzmy, koncentrowały się na życiu głównych, zazwyczaj bohaterek, tak, licealistek. Dziwne poczucie. Mm, nawet jeśli to jest, no nie wiem, Lucky Star, to chyba było takie naj, najnormalniejsze w cudzysłowie, powiedzmy, mm. ale nadal działo się tam dużo takich rzeczy, które no nie wydarzyłyby się w, dajmy na to, nie wiem, przyjaciołach, w sensie w tym amerykańskim serialu dla 90. Friends, tak? Mm. Um. No, a Kill Me Baby, no to jest powiedzmy, no, już ekstremum całkowite y, pod tym względem. Y, no i ta muzyka y, myślę, że idealnie oddaje charakter, tak, tego y, anime, to znaczy y, 13-odcinkowego, tak, jeżeli dobrze Aha. pamiętam, y, serialu, ponieważ no jest to taki, ja bym to określił jako taki awant ska, no niby jest to ska, ale jest strasznie udziwnione i ta solówka, no to właśnie w środku utworu Tesa mówi, że to jest jak Primus albo King Crimson, no, Myślę, że tak. To jest to yy, yy, dobre skojarzenie. Trochę z takich chaotycznych, yy, tak, takich cha, chaotycznych melodii przesłuchamy sobie yy, później, właśnie w nadchodzącym yy, zespole, który za chwilę mówimy. Tak, aczkolwiek yy, yy, no właśnie, teraz yy, usłyszymy coś z. Yy, zupełnie innej beczki, czy zupełnie to może bym polemizował, ale jednak no powiedzmy z, jednak wszystko z innej beczki. Co to za zespół, to za chwilę, za chwilę się rozwiniemy temat. Tak, y, usłyszeliśmy dwa utwory zespołu y, Hamai Leon i tym zespołem dzisiaj się zajmiemy. Y, jest to zespół japoński, który y, pisana jako Hamai Leon, tak, tak jak po angielsku się, y, no nie wiem, czynki z to się tam. Mhm. Khan pisze, nie? Tam... Albo Chruszczew, na przykład Albo Chruszczew. Tak, tak, więc za zakładam, że Hama i Leon się to czyta. Angielska transliteracja. Tak. I y jest to zespół na tyle w sumie enigmatyczny, że ja, ja w sumie zupełnym przypadkiem trafiłem y gdzieś tak naprawdę w odmentach y internetu na ten zespół. Y jest niewiele informacji tak naprawdę. Y Możemy znaleźć, że te informacje też są, można powiedzieć, sprzeczne, bo yy, na Reture Music jest informacja, że w 2019 powstali. Yy, na innej stronie jest, że w 2022 powstali. No, w 22 wydali pierwszą płytę. To, pewne informacje na temat tego zespołu są takie, że mm, zespół ten wydał dwie, dwa long longplaye. Yy, w 2022 roku yy, hymn czy Hymn, tak po angielsku, to mm -hmm. jest nieme pewnie, więc. Tak, na no, wpół nieme to. Tak, tak. To jest właśnie. To są te pierwsze dwa utwory, właśnie usłyszeliśmy z tej płyty. Tak, właśnie. Teraz się skupimy na tej właśnie płycie z 22 roku. Hymn y, to były utwory y, Improvisation, y, Number Three i. Y, y, ubiquitous. Mm -hmm. Ubiquitous, trudne tak. słowo. Czyli powszechny. Wszechobecny, mm -hmm. powszechny. Ym, to po angielsku oczywiście, nie po japońsku. Mm. <grafy> Część nazw tych utworów jest z jednej strony po angielsku, a czasami po japońsku, także to... Tak. Mm -hmm. A czasami jest jakimś takim Englishem chyba y, pisane, tak mi się mm. wydaje. Um, Englishem, czyli takim łamanym angielskim. Um, i, i, i, I drugi Long play z 24 roku i Hatów. Uh, utwory z tego drugiego Longplaya później posłuchamy uh, Liderem tego zespołu jest uh, no właśnie raper Raper, uh, uh, wokalista uh, Flecista też w jednym Juta uh, Ozaki uh, Poza tym basista uh, Rio Jonemitsu, Perkusista Fuga Akase I uh, ktoś, kto się podpisuje Jako Beja Beja, nie wiem jako beja, pisane przez J y e gitara i klawisze. I to jest zespół, no, naprawdę wyjątkowy. jestem jest naprawdę zaskoczony, że nie jest głośniej o tym zespole. Moim zdaniem na, na pewno powinno y o tym zespole być głośniej i nie ukrywam, że to jest jeden z powodów, dlaczego jak znalazłem ten zespół y i pokazałem go ESie. Y i jakoś tam wspólnie y wybraliśmy utwory, no ESA wybrał utwory z, właśnie z tej płyty hymny, ja z tej e, drugiej. E, no to nie ukrywam, że uznałem, że naprawdę warto to rozpromować, bo w Polsce chyba nikogo nie... Nie tylko w Polsce, w ogóle poza Japonią naprawdę niewiele osób e, widziałem w internecie, które by coś mówiły o tym zespole. A jest to bardzo oryginalne połączenie, no bo mamy tutaj takie... No jest to zespół najogólniej mówiąc... E, awant progowy, eee, ale tak, po pierwsze jest właśnie ten raper, eee, są tu silne właśnie takie kanterberyjskie wpływy na pewno, eee, szczególnie jeśli chodzi, jak są solówki na klawiszach, to one są takie bardzo w stylu jakiegoś egg, tak. czy, czy czegoś takiego. Eee, Moment, tych, tych, tych, co powiedzmy bardziej takich jazzowych, eee, m, tych przedstawicieli sceny Canterbery. Mm, ale są też takie lżejsze utwory, powiedzmy, które trochę może przypominają, może nawet w mniejszym stopniu Casio P, czy ogólnie to takie japońskie Fusion, to takie funkowe, dosyć lekkie, a y, mi się to kojarzy bardziej z jakimś takim psychodelicznym popem z Australii, z jakimś Bay Rainbow, czy czymś takim, to też takie utwory y, usłyszymy dzisiaj, y, pomieszane z tym funkiem. Y, no, bardzo wiele wpływów, które, mówię, no, chyba nie słyszałem ich nigdy połączonych w takim Melanżu. Czasem też słychać hmm, wpływy takiego klasycznego japońskiego Fusion, o dobinki, coś z Cassiopeia, albo może nawet bardziej przypomina mi to hmm, taki zespół Kenso hmm, z lat tak. 80. Tak, tak. W tych utworach na pewno ten flet, dużo tego fletu, to ja jest, bo lider był flecistą, tak? Więc, w Kenso, tak. Więc to, to się z tym to... Kenso jak najbardziej to... może kojarzyć. Yy... także gdzieś mówię między tym KENSO Casiopeą yy, trochę właśnie takim avant progiem trochę są takie też mocniejsze utwory to one może trochę przypominają mogą przypominać jakieś yy, yy, magmy albo coś takiego takiego progmetalowego może nawet także no w, w tych dwóch płytach naprawdę te dwie płyty razem trwają tam, Poniżej chyba 80 minut, od poniżej 80 minut, a się tu dzieje no, więcej niż kilkukrotnie więcej niż w dyskografii niejednego zespołu, który myślę, że wydał kilkanaście płyt. Oczywiście jest to zespół młody, więc na pewno myślę, że jeszcze wyda jakieś płyty i może czymś nas jeszcze zaskoczy. W tej eklektycznej mieszance. Yy, tak, no właśnie, były utwory Improvisation yy, Number Free i yy, Ubiquitous. Yy, yy, i teraz... Yy, tak? Przepraszam, poziom różnorodności trochę Ojo mi przypomina co z, z pierwszej audycji. Myślę, że nawet bardziej niż Ojo. Ojo yy. też było mocno eklektyczne, tak, ale yy, w przypadku Ojo, wydaje mi się, że ten eklektyz też był. Yy, każda płyta tam była jednak troszeczkę inna Były wspólne mianowniki, ale tam te płyty się różniły A tutaj jest tak, że w obrębie jednej płyty yy, yy, yy, yy, yy, Po prostu się dzieje Strasznie dużo mhm. y, No to co, przejdziemy sobie Do następnego utworu Z, yy, z Longplay'a hymn yy, Sprzed czterech lat yy, Sprzed yy, No prawie czterech lat w maju Dokładnie 22 wyszła płyta yy. Tak, utwór Komici. Yy, Czyli to, ścieżka. Ścieżka, tak. Yy, nawet teledysk się ukazał do tego utworu. No ale raczej list przebojów no, niestety nie zawojował. Yy, no ale posłuchajmy yy, Komici. Mm -hmm. mareru toi Mayo go no saki sonzai suru shōkei Tak 生命の神秘は、 narodzony ten w take cream in kind against shoto's not a no you a Jóakie, otarakasi, jama, czujwku, miorozumacie. Nigerujakie, sejdziako, skija, brtają. Nowi zamazzyli, jaka jest, co by to no i Mada zok, Był utwór komici, czyli Ścieżka, Hama i Leon. Mm, tak, utwór z teledyskiem, jak mówiliśmy, no ale z tego, co widzimy, no to przez 4 lata o pięć tysięcy wyświetleń uzyskał na YouTubie, więc... Yy, no, oczywiście to nie zwina zespołu, wiadomo. Yy, ale no to jednak pokazuje, że mają jakieś ambicje, że tak powiem, żeby... Yy, może nie od razu listy przebojów zawojować, ale gdzieś tam, yy, yy, no bo teledyser jest taki profesjonalny, to nie jest jakaś tam grupka yy, po prostu zapaleńców, którzy tam telefonem coś tam kręcą, yy, tylko wszystko to wygląda bardzo profesjonalnie. Chcemy, żeby znaleźli swoją niszę fanów. Tak, no właśnie yy, nieskromnie mówiąc, yy, mam nadzieję, że w Polsce te dzięki naszej audycji tutaj ktoś no podłapie temat i może jakoś to, to się roz, roz, rozejdzie. No tutaj był taki prawie że taki no drum and bass taki się pojawił, nie? Taki mm -hmm. był e, break beat, mm, nie? Taki, tak, taki amen tak. break. Więc znowu mamy kolejny kolejny wpływ, czyli ten Późne lata 90. Tak, tak. Aczkolwiek ten namen break, na którym w swojej części and Bass i jungle się opierały. W latach 90. też były samplowane tak z mm -hmm. funkowego czy soulowego utworu tak z 69 roku. Z Koń końców źródło jest bardzo podobne. Tak, więc też gdzieś tam z tego wszystko gdzieś tam, z tego jazzu i funku się wywodzi. Można powiedzieć, że lata 90. to był pewien w pewnym stopniu renesans takich, takich rytmów, tylko że bardziej elektronicznym, powiedzmy, wydaniu. Tak, tak, no lat, ogólnie mainstreamowa muzyka lat 90 w sprawie części się yy, mm, odwoływała do, do lat 60 czy późnych 60 no bo jak się spojrzał na Grunge, tak, no to jest ten, Grunge też się w dużym stopniu opierał na Black Sabbath, tak, no, Mhm. Y, na pan krokun to, to są lata 70., e wszystko. Y, nie wiem, Britpop tak y, strasznie popularny wtedy. No to też Beatles i tak w ogromnej większości to jest inspiracja dla tam Oasis i tak dalej, dla, dla wczesnego Radiohead. Więc y, to wszystko gdzieś tam. Nawet moda, nie? Mhm. No bo w latach 70. też trampki nosili i te y, jakieś tam takie rzeczy, co później w latach 90.. Y, Przynajmniej w, w skręgu sensie były. Muzyki rockowej to powróciły bardziej um, ciuchy, powiedzmy. Um, czasami może obdarte, czasami z klasycznymi wzorami w kratkę, z tonowanymi nieco kolorami. Tak, tak. No ale w muzyce elektronicznej też, jak mówisz, nie? No, y, wydaje mi się, że I.D.M. czy mhm. Jungle to też y, ta muzyka była bardziej elektroniczna, była bardziej surowa zdecydowanie od tej muzyki powiedzmy, z lat 80. Y, elektronicznej. I tej mainstreamowej przynajmniej, i no to był też jakiś, wydaje mi się, trochę powrót do lat 70., gdzie jak się posłucha tych niektórych, co bardziej elektronicznych crowdrokowych rzeczy, to czy tam, nie wiem, jakieś tam tego typu, no to. Wydaje mi się, że elektronika lat 90. Ta właśnie ta dżunglowo, drum and bassowo idm ma więcej wspólnego Z latami 70. na pewno niż, niż 80. -tymi. Co też no, to, to nie jest jakieś chyba zaskoczenie no, Generalnie jest tak, jakaś tam zawsze sinusoida tak, I jedne wpływy mhm. Powracają, a drugie tam Znikają, a drugie tam Wiadomo, tak jak to Wsajną jest epokę. Ludzie interesują się y, Czymś innym no teraz, teraz już żyjemy w czasach postmuzyki. Nie, nie wiem, czy mówiąc, to musiałbym się głębiej nad tym zastanowić, czy, czy, czy, czy to jest prawda, czy nie. Znaczy, czy, czy zgadzam się z, z tym stwierdzeniem, czy nie, postmuzyka, czyli że już wszystko tak się wymieszało przez ostatnie 60 lat, powiedzmy od, od y, połowy lat 60., że, że, że teraz to już wszystko ze wszystkim się miesza. Znaczy, tak, jest, jest na pewno duży element prawdy, tak, że, że wszystko się wymieszało, że etykiety straciły znaczenie, i, i żeby być organizm no to trzeba, trzeba kombinować. Albo przynajmniej dobrze powiedzmy e, no technicznie tak wykonać, jeżeli już chcemy bawić się w odtwórczość. Dobra, bo weszliśmy na jakieś dyskusje tutaj e, filozoficzno-muzyczne. E, możemy sobie przejść do jeszcze jednego utworu z albumu e, Hymn. Aha. Utwór e, Asa moja no maci. Asa moja no maci, tak, czyli y, dzielnica mglistego poranka dosłownie. Y, słuchamy. To był utwór Asamoja No Machi z albumu hymny. No i to jest, no to już taki jazzik powiedzmy, taki lekki, ale też fajny, taki trochę latynowski, trochę trochę. To teraz mi przyszło do głowy, że to trochę mi przypomina te, te polskie zespoły Fusion, te obecne, te współczesne, które nie boją się, że tak z różnych funkowych czy, czy rapowych rzeczy brać, jakieś tam omasta i tego typu zespoły. Mm, no to ten utwór i też jeszcze parę innych utworów, które zaraz usłyszymy, to właśnie też są takie w stylu trochę, trochę omasty. E, też zwróciliśmy uwagę, e, że tutaj dyskutując poza anteną, że e, to, co jest jakąś tam siłą tego zespołu, to to, że te utwory są krótkie, to znaczy to chyba najdłuższy utwór to jest ten ubykły, to jest on 5 minut trwa, tam z sekundami. Um, to jest też jakaś tam wydaje mi się wartość, że jak zespoły potrafią wiele pomysłów upchać w paru minutach, mhm. to jest jakaś tam, nie wiem, Gentle Giant na przykład mi się kojarzy z tym, że tam albo nie wiem, Radiohead, albo tego typu mhm. zespoły, że tam no Radiohead najdłuższy utwór trwa 7 minut, tak? Gentle Giant tam 9, tak? ten utwór Gentle Giant nie trwa tam dwucyfrowej yy, liczby tak, minut. Z jednej strony całkiem ambitn, ambitna muzyka, ale w przystępnej długości. Tak. Yy, no z drugiej strony ta przystępna długość wymaga tego, że przez to w... dużo się dzieje. Tak? Yy, trzeba to, że tak powiem, ścisnąć do tych paru minut, no to wiele tych pomysłów upchnąć do tych paru minut, no to wtedy to powoduje, że ta muzyka jest taka, no bardzo powiedzmy zagęszczona, tak? skondensowana. Przeskakuje z pomysłu na pomysł, dosyć dynamicznie. To się też zdarzało. Tak. No to co, przejdziemy sobie do... To były utwory przez ese wybrane właśnie z albumu Leon. A teraz przejdziemy. Z albumu nowego. Hymn. <głos> teraz e, przejdziemy do e, no, m, moich wyborów z Long Place z 1924 roku i Hatow. E, I sobie posłuchamy dwóch e, krótkich utworów, około dwóch minutowych. E, utworu otwierającego e, album A Hazy View, view from Ihatow i utworu, którego no nie ukrywam w tym momencie, zapomniałem tytuł po, po polsku w łazience pamiętam to znaczy, Aha. po japońsku zaraz podamy, jak to się Aha. nazywa. Um, utwór szósty, tak w kolejności Aha. to jest. To są takie utwory mocno kolażowe, bym powiedział, takie kolaże dźwiękowe. Um, aczkolwiek w przypadku tego drugiego utworu tego z tą łazienką, w tytule on jest taki. On brzmieniowym trochę przypomina taki low-fi, lo yy, właśnie taką taki muzyka low-fi, tam beats, tam tu, tu, tu study, tak? Aha. Takie są różne kompilacje yy, z taką chill chillową muzyką, to, to trochę tak brzmi, ale tylko brzmieniowo to powiedzmy pasuje, bo yy, no, rytmy i to wszystko już jest yy, połamane i jakoś tam udziwnione. Yy, słuchamy. 灰らす離島の力は稲波を燃やす月明かりを頼りに豚の道標を待つ吹せ込んだ孤独の風が遠き山々の輪郭をなく自然へと溶けと変わっていく <Oracle> <a> パイを通内部を都市開発古典海のフマンティックに移り変わるるその中破り捨てられたく遠く西の土地無造線に建てられた壁 80年残る鉄の骨組みや 年 tak, tak, tak, A hazy view from Ihatov e yo Hmm? Y no istotnie faktycznie tam taka, no, elementy muzyki konkretnej, jakieś takie dźwięki powiedzmy, jakie faktycznie y są w łazience było słychać. Ja y y nawet trochę przypomina Hadło Michosono. tak to minimalizm mm -hmm. momentami, nie? Tak. Tak, tak. Y Przynajmniej ten jego okres tak elektroniczny właśnie lata, też lata 90. w końcu rzeczy. Tak, tak. Mm, tak, i myślę, że możemy przejść od razu Do utworu no To jest właśnie taki utwór typowo To jest chyba najbardziej kanterberyjski utwór yy, Hamailon, jaki słyszałem yy, Super Ego Czy Igo, tak? Po angielsku to się czyta? Mm -hmm. Tak, yy, Ego. Mm -hmm. W sensie to Super ego. Powinienem przeczytać, bo są dwa wykrzykniki Tam na, na końcu i mm Igo -hmm. jest z Wielkimi literami. Saryte, za nan i a, you się nie my Dziwi, and drywę, srebra, egoty, deka, idą, to i znamu ka, kolę na tym mą, aksja, tek, te, ba, kary, kopolo, z nieba doku, baby, Najpierw, lec, Taką szukaj, nie Super Ego yy, Przypominam, że Album Echatov yy, sprzed no, Też prawie dwóch lat W maju dwa lata minął od wydania yy, no, Mówiłem, że najbardziej kanterberyjski oczywiście nadal to jest yy, Canterbury's, tak powiem, no z tymi wpływami yy, Rapu Eksperymentalnego Nie przypominam sobie, żeby Robert Wyatt Czy Powiedzmy yy, yy, yy, Campbell, tak wokalista Ek, żeby rapowali Chociaż nie, przepraszam Wyatt miał parę takich utworów Gdzie, gdzie w zasadzie rapował No tych solowych płytach było Parę takich, też taki y, Dosyć powiedzmy udziwniony rap robił Było coś takiego, tak, tak, tak To, to, to w sumie nie pomyślałem o tym wcześniej Może oni jakby to, z tych paru utworów Tam na y, y, Blues in Bob Minor Jest taki y, utwór Wajata z, z Roberta Wajata z solowej jego płyty to był perkusista Soft Machine znaczy, który odszedł tam Soft Machine tak po, po czwartej płycie nagrał e, e, zaczął potem kar kar karierę solową i e, w jednej z jego bardziej znanych płyt tam szlip z końca lat 90 płyta tam jest taki utwór blues in bob minor i tam e, w sumie można powiedzieć, że rapuje do takiego jazzowo-funkowo-bluesowego podkładu e, to może Hamailantym, tym tak powiem, ten utwór podjęło, i tak powiem, rozwinęło te pomysły, tak może. E... Chociaż wydaje mi się, że to jest jednak muzycznie o wiele bardziej pokręcone od, od, e... od właśnie tamtego utworu Wajata. To jest jednak... E... No, muzycznie to momentami już idzie w stronę jakichś takich, co bardziej pod, pokręconych utworów King Crimson czy, czy Henryka, może nawet nieraz. Właśnie myślę, że jest to hmm, chyba najbliższy charakterem utwór do tego, co po, na początku puściliśmy jako taki lekki gag, <głos> powiedzmy. Coś takiego, tak. Mm -hmm. e Kill me, baby. Tak. Tak, i teraz y, zrobimy sobie stały punkt programu, mianowicie y, jakąś taką powiedzmy, no już to jest trzecie wydanie dopiero tego naszego podcyklu, no ale powiedzmy, że wykształciła się już taka tradycja, że świecka, że y, robimy sobie taki jakby słowniczek y, polsko-japoński, gdzie przedstawiamy jakieś różne słowa, y, 15 wybranych słów y, japońskich. Y, w pierwszej audycji były słowa związane z y, radiem, szeroko pojętym. Y, w ostatniej audycji były o y, te, te takie japońskie, te takie ulepy, tak, te, te, takie słowa w stylu mm -hmm. tam właśnie y, y, rimokon, tak e, czy, pochodzenia y, angielskiego najczęściej. Ale zlepione przez japończyków mm -hmm. nowe słowa, tak, jak tam pokémon, tak. y, pilot do telewizora, jak był przez film tak? Rimoko. e, rimokon, mm -hmm. tak i tego typu słowa. No to teraz uznaliśmy, że coś bardziej łopatologicznego, coś z czego powiedzmy, no, grupa słów, które uczy się każdy, kto zaczyna naukę dowolnego języka, czyli zwierzęta. Przede wszystkim zwierzę. Jest to dobódcy. Dobódcy, tak. Dobytcy. I co ciekawe, to słowo składa się z dwóch znaków. Czyli kanji. Jeden z nich oznacza ruszać się. On się pojawia w czasowni, również w czasowniku Ugoku, ale czyta się go zupełnie inaczej, jak to w naturze tego języka. Natomiast drugi znak to jest rzecz. Ruszająca się rzecz do mhm. I też dodajmy, że to może znaczyć zarówno zwierzę, jak i zwierzęta, dlatego że w języku japońskim nie ma liczby mnogiej. Tak, nie ma liczby mnogiej, tak jak. Nie ma, czego, nie ma nie ma po prostu czegoś takiego, tak? Znaczy, w inny sposób się sygnalizuje, Tak, że mamy do czynienia z mnogą tak, liczbą czegoś. W, w ogóle, żeby powiedzieć ile jakichś przedmiotów jest to w japońskim jest to niestety trochę bardziej skomplikowana sprawa. Tam są różne klasyfikatory, gdzie mówi się na przykład, e, używa się trochę innego słowa do e, rzeczy płaskich, e, rzeczy okrągłych, e, e, właśnie małych zwierząt. O ile pamiętam, to było chyba hiki. Czasami biki się trochę zmienia, na przykład ba, e, chyba san biki no dobutsu. Prawdopodobnie to by oznaczało trzy zwierzęta. Mhm. Coś w tym rodzaju. Czy troje zwierząt? Nie troje no, zwierząt. Język polski tak. też jest skomplikowany. I ja też musiałem się zastanowić, jak to odmienić poprawnie. Mhm. Um, tak, no i zaczniemy może od zwierzęcia, które jest... Um, to słowo chyba zrobiło karierę w ostatnich miesiącach na, na Zachodzie. Mianowicie koń. Koń. Mhm. Uma. Uma, UMA, tak. I mhm. to oczywiście jest związane z grą, która w ostatnich miesiącach, no w ciągu ostatniego roku myślę, na zachodzie stała się ogromnym memem i stała się strasznie popularna. Mhm. UMA Musume, czyli taka gra... W zasadzie dookoła tego się, można powiedzieć, całe uniwersum wykształciło. No najogólniej mówiąc jest to gra, która konio dziewczyny, co się ścigają. Tak, uma musume, to jest tak, dosłownie musumę to jest y, dziewczyna, tak? Czy kobieta ogólnie, tak? Dziewczyna bardziej, nie? Zazwyczaj to oznacza też córka, ale to może mieć też znaczenie jako po prostu dziewczyna. Mhm, to tak. Jest, tak. To są po prostu z, y, ludzie mający hałosa mają, mające y, pewne elementy, powiedzmy, takie konne, Mm, które biorą udział w wyścigach yy, właśnie takich no, tych konio ludzi bazują na... I te wszystkie postacie są bazowane na prawdziwych koniach wyścigowych, tak? K o. Koniach japońskich zazwyczaj. Ogólnie w Japonii to jest, zdaje się, dosyć popularny sport. No właśnie, to jest trochę ciekawe, bo zazwyczaj nie kojarzy się tego z Japonią, a... Ogólnie w Japonii wydaje mi się wszystkie sporty, w sumie nie wiem, w jakim kraju powstały wyścigi że pewnie w Anglii czy coś, no bo to pewnie był jakiś mhm. elitarny sport, podobny jak golf czy, czy tenis, tak? Mhm. Czy krykiet, tak? Te wszystkie gry gdzieś tam z squash, tak? To wszystko z Anglii się wywodzi. Nie wiem, z z angielskiej arystokracji, no to yy, zakładam, że to też gdzieś tam ma, ma tu korzenia, aczkolwiek no nie jestem ekspertem od tego zdecydowanie, yy, no to wydaje mi się, że Japończycy wszystkie te sporty, które po prostu na zachodzie są popularne, oni yy, wzięli do siebie i jakoś tam wszystkie to tak naprawdę sporty są popularne, piłka nożna na przykład też w mniejszym stopniu oczywiście niż yy, inne sporty, ale w swojej części zdaje się przez zanimę tak kapitan Subasa? W latach 80. -tych, y, piłka nożna jakoś tam została y, też w Japonii spopularyzowana, y, ale no baseball, y, jakieś tam co tam jeszcze jest w Japonii, z, z, takim, z takich sportów y, z zachodnich, pomijam oczywiście ich narodowe sporty, ale sumo i tak dalej, ale y, z tych zachodnich sportów. Mających ich korzenie w Europie, czy w Stanach, czy w Kanadzie, bo koszykówka z Kanady pochodzi z tego, co kojarzę. Wydaje mi się, że właśnie na pierwszym miejscu raczej, znaczy na pierwsze na pewno baseball, na drugim ciężko mi powiedzieć, ale to prawdopodobnie znalazłoby jakieś miejsca typu właśnie piłka nożna, koszykówka. Futbol amerykański też zdaje się jest popularny, a tak? Mają też, a propos tych ułączonych słów. Tak. Ale baseball jest nieporównywalnie tak. bardziej popularny od wszystkich. Tak, no ale w każdym razie wracając z jednym z tych sportów są wyścigi konne i właśnie powstała gra, gdzie właśnie ścigają się tacy konio ludzie, tak? Każda z tych postaci jest wzorowana na prawdziwych tych koniach. Pościgowych mają imiona, takie prostu, cechy charakteru, tak jak te konie, tylko zostało to jakoś rozwinięte, w te, te, te ludzkie tak? cechy jakoś tam. To jest takie typowe właśnie japońskie podejście, że pomysł, który brzmi yy, z pierwszego, z, na pierwszy rzut oka czy ucha, może brzmi absurdalnie, ale został rozwinięty do takiego stopnia, że powstał zresztą cały, cały uniwersum wokół tego, powiedzmy, i jak już się człowiek przyzwyczai do tej idei, to nagle to zaczyna wszystko mieć pewien sens właściwie, jest to bardzo rozbudowane i to jest tak. też ciekawe w tej mentalności. Mi się też mi się, wydaje, mi się to w sumie też podoba, że to jest niewątpliwie bardziej humanitarna rzecz niż te prawdziwe wyścigi konne, uh -huh. tak? no bo nie ma co ukrywać, że te konie one no, często umierają we wczesnym wieku, tak są e, po prostu no, na serce, tak albo na inne rzeczy po prostu uh -huh. e, padają, no, bo są po prostu no, eksploatowane, tak mówiąc wprost do, do, do, do, do tych wyścigów są jakoś tam męczone. Tam przynajmniej to rob A tutaj, tutaj to przynajmniej robią ludzie, tak? Czyli którzy mają wolną wolę i jakby, no, nie są zmuszane tak? do, do, w tych wyścigach. Do, do, do, do. Tam jeszcze chyba jest aspekt re reinkarnacji, że chyba duchy tych koni są wcieleniami tych, tych ludzi, czyli widać, jak też e buddyzm to wpłynął również na, na te elementy popkulturowe. Japonii. Tak, no, w każdym razie kończąc są dyskusje o, o, tak, o grze, tam. no to koń, tak, to jest uma. I sam ten znak zresztą kanji, tak, no, niektórzy twierdzą, że on trochę konia przypomina kształtem. Mhm. No jakieś takie odnóża, coś tam jest, jakieś, no powiedzmy, że coś tam może i to jest parzysto-kopytnego. Parzy Wygląda właśnie jak taki biegnący koń z taką grzywą wiejącą do tyłu, A takie cztery ma odnóża, które wyglądają jak nogi, Chociaż to jest raczej element, kanji, element mniejszego, mniejszego kanji, który oznacza ogień, tak naprawdę. Dobrze pamiętam, tak. mogę się tutaj mylić, ale o ile dobrze pamiętam, jest to ogień raczej. No, jeśli mamy jakiś japonistów, tak, to się tak chyba nazywa. Możemy mieć znaków japońskiego, to tak, zapraszamy do korespondencji listownej i facebookowej. Tak, tam można zgłaszać wszelkie yy, korekty. Jesz. Ari Nezumik. Haru No i to jest y, też historia, co szybko powiemy. Y, tak się pierwotnie nazywał Sonic De tak? Y, mhm, y, tak, też ja nazywać... który był y, firma, która y, no, zaprojektowała to, to, tą całą franczyzę, powiedzmy, była też takim japońsko-amerykańskim, tak, ulepem. Mhm. Y, i, I Japończycy wymyślili tą postać, która się nazywała właśnie Mister y, Haru właśnie. Tak, tak, tak. Pan, pan je, bardzo typowe dla kreskówek, nie? W tak. No i ta postać była taka właśnie typowo japońska, kawaii, tak urocza, a Amerykanie zrobili z tego postać kul, cool, z taką zadziorną, tak? Zrobił Aha. to pewien, no, ekspert od marketingu, który y, uznał, że w ramach tych wojen konsolowych, które wtedy się zaczynały na początku lat 90 trzeba ofensywnie, tak, walczyć o, o klientelę, tak, czyli o... Y, nastolatnich Amerykanów, którzy noszą czapki tak, w, z daszkiem w drugą stronę i, i jeżdżą na, na deskach, tak? Mm -hmm. Deskorolkach i, i no. Y, I ten Sonic the którego znamy, właśnie on jest, że byłem, przerobionym przez Amerykanów y, japońskim projektem. Mm -hmm. Oczywiście miał... na w częściach oddaje się też hołd temu staremu designowi, więc on tak. nie przepadł, ten, ten projekt tego kawaii, tego y Lis. Kitsuna. Kitsuna, no też chyba dosyć znane słowo, mm -hmm. tak mi się wydaje. Pies, no to... Inu. Inu, tak, i to mamy Shiba Inu, tak, popularną rasę. Tak. Shiba to jest, zdaje się, prefektura, tak, japońska e, tak. czy jakiś region, więc mm -hmm. po prostu to jest pies Shiba, Shiba tak, to znaczy. Brzmi, znowu, brzmi egzotycznie, ale jak się, jak znajdziemy etymologię tego słowa, to tak. sensownie jest. Tak, więc, no. no i dodajmy też, jak jest ono ma to tak po japońsku? Uh, one, one. One, tak. Mm -hmm. One, one. E, no, w różnych językach jest różnie, tak? U nas jest hał, ale na przykład w językach wschodniosłowiańskich słoweńskich zdaje się, jest gaf-gaf. Mm -hmm. e, po ukraińsku pewnie haf-haf by było, po rosyjsku, po rosyjsku na pewno z gaf-gaf. E, po ukraińsku, no, idąc tą logiką, to chyba haf-haf by było, ale nie jestem pewien, jednak jest po ukraińsku. E,